Witam Was z Philipsburga, jesteśmy przed courthouse, czyli można powiedzieć nie ratusz, tylko taki, no, może ratusz nazwijmy to, ratusz, taki dom sądu troszeczkę, jest za pięć pierwsza, a ja jestem w Philipsburgu Saint-Martin, w zasadzie Sint-Martin, bo jesteśmy po stronie holenderskiej, jakość dźwięku nie wiem jaka będzie, bo nagrywam z GoProska, nie chce mi się mojej gąbki wielkiej wyciągać, ale zobaczymy, zatem Zapraszam na dzisiejsze e, gadanie e, i cóż, idziemy na plażę, troszeczkę może poleżymy chwilę, może coś porobimy, a w oddali majaczą, ostatnio często używam tego słowa, majaczą, e, ogromne kruzy i mówiąc szczerze, przed 60 nie wsiądę na taki statek, naprawdę, bo to uważam jest dla starych ludzi. Zresztą widać troszeczkę tutaj po turystach, którzy przepłynęli, że średnia wieku jest 96. Średnio, więc, więc tak to wygląda. No, moja mama może, bo moja mama wam ma pływa, przepływała cały świat e, tymi statkami. A ja, cóż, e, nie, ja wolę inaczej. Courthouse, e, muzyczka, plaża i tak e, mogę już to powiedzieć, bo byłem po francuskiej stronie. Byłem, e, jestem tutaj i niestety tutaj. Możecie znaleźć świat w pigułce, świat zakupu w pigułce, bo macie Bulgari, macie wszystkie marki świata, czegokolwiek chcecie, zegarków, elektroniki, ciuchów, wszystkiego, wszystkiego. No i co? I to chyba tylko po zakupie się przyjeżdża i tak jak, nie wiem, mówiłem o tym, że... Nie wydaje mi się, żeby to było jakoś specjalnie taniej. Na pewno koszty przychodu są większe, bo trzeba jakiś statek znaleźć, jakiś samolot, jakiś coś, więc koniec końców wyjdzie na to samo. Więc jeśli wchodzi na to samo, to po co przepłacać. A ja cóż, udam się do bankomatu, bo muszę wyjąć kasiorkę, ale to za chwilę. Potem zapraszam na kolejne wejście i potem może powiem Wam, co o tym wszystkim myślę. W dzisiejszym wideokaście tak czy owak... Jest gorąco, jest błękitne niebo i będzie dzisiaj opalanko małe, bo pomału trzeba się zwijać do domu i jechać, a kolor trzeba mieć jedynie słuszny. Zatem do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym wejściu. Zatem witamy Was ponownie w Filipsburgu. Idziemy troszeczkę pod słońce. Jakby dźwięk był nie taki, to nagrywam z GoProska, więc przepraszam, to nie jest jakoś pewnie zuma, ale Jesteśmy na ulicy, takiej przejściówce pomiędzy jednym blokiem a drugim blokiem, można by tak powiedzieć. I jest tu całkiem ładnie, troszeczkę sklepików, troszeczkę kawiarynek przytulnie, no ale niedługo się zacznie wylew sklepów z elektroniką, z, z wszystkim w zasadzie, co można tanio sprzedać, chociaż z tym tanio. To do końca nie jestem pewien, bo tak jak nie wiem, czy Wam mówiłem, czy nie, mój aparat w Stanach sobie upatrzyłem, poszedłem do sklepu, 720 chyba dolarów. No niestety nie mieli. no Nie mieli, po prostu nie mieli. A tutaj kosztuje 690, więc 30 dolarów taniej. No nie wiem, czy to jest jakiś super deal, bo trzeba doliczyć, że tak powiem, koszty przychodu, czyli trzeba tutaj dojechać, trzeba tutaj przyjechać, trzeba tutaj wszystko zobaczyć, e, Tak jak wspomniałem, na samym początku byliśmy w Grand Cassé i tam było całkiem fajnie, sympatycznie. Byliśmy tego, tam chyba nie nagrywałem, ale też by, byłem w Marigo. To jest taka część francuska, część części francuskiej i tam zupełnie jak na la, la, lazurowym wybrzeżu. Pięknie, ładnie, sympatycznie. Dobre sklepy i w Saint Laurent, Armani i różne inne. Dzisiaj dużo turystów widzę, ale wiecie dlaczego? Boż idąc tutaj kawałek podszedłem, bo oczywiście znalazł mnie jakiś taki dziki, jak to tutaj moja właścicielka Hustle powiedziała, gypsy, gypsy taxi. Trzy ogromne wielkie kruzowce, więc wszyscy mają jakieś takie zapinki na rękach albo zawieszki. O, właśnie pełno starych turystów. No bo kto takimi statkami pływa? Tylko starzy ludzie. Proszę bardzo. Stare, róbcie, pływają i, i tylko takie. E, więc, więc, chociaż może trochę tam młodych też jest, ale. Ja bym w życiu na takim statku się nie przepłynął chyba przed sześćdziesiątką, więc tak to wygląda. Zatem, e, główna ulica Filipsburga. Art Gallery, pocztówki. Zobaczymy. Nie, pocztówek nie. Ja na pewno muszę iść do bankomatu, więc nabyć wyciągnąć troszkę pieniążków. Zatem spokojna uliczka, pełno sklepów, pełno wszystkiego. I cóż, i wrócimy jeszcze za chwileczkę. Serdecznie witam w kolejnym wejściu. Dzisiaj wszystko z GoProsa, dźwięki, wideo i w ogóle bezchmurne niebo. Turyści ze statku, którzy pewnie tutaj przypłynęli takimi łódkami. Zresztą moją mamą kiedyś, muszę pogadać na ten temat, jak to wszystko wygląda. Mama mi wszystko powie, mama wszystko wie. Pozdrawiam mamusię, chociaż pewnie tego nigdy nie oglądnie. Nie chcę jet ski. Wydaje mi się, że tutaj wszyscy chyba korzystają z usług właśnie tych turystów, którzy przepływają wielkimi statkami. No i na tym się opiera to wszystko. I tutaj właśnie jest tak bardzo skomercjalizowane wszystko i te sklepy i te takie trochę byle jakie knajpy, że tak wam powiem. I obiecałem wam, że powiem wam więcej troszeczkę o francuskiej stronie, bo tam właśnie nie przybywają statki. Tam ci ludzie może są inni. No. Um, szczególnie w Grand Cas. Tam, tam wszystko jest, jakby to powiedzieć po angielsku all about food, czyli francuskie dobre małe knajpki, francuskie dobre małe restauracyjki, francuskie dobre małe y, przybytki, gdzie dają naprawdę, naprawdę dobre jedzenie I, i to wcale nie muszą być jakieś wykwintne wielkie restauracje chociaż też takie są, nie mówię, że wielkie że, że y, kubaturowo, ale no, że jakieś tam wielkie nazwy czy coś, w każdym razie kuchnia kreolska, czyli wszystko z grilla, luźne, zobaczycie kilka zdjęć, zobaczycie może też jakiś filmik, nie pamiętam już to nakręciłem, czy nie? Ale widzicie amerykańscy turyści wszędzie. I tam jest spokojnie, tam jest fajnie, więc jeśli chcecie przyjechać do Saint Martin, to jedźcie do Francji. Właśnie przyjedźcie do Saint Martin, a nie do saint Martina, chociaż warto tutaj też to zobaczyć. Piotrek kaca Pozdrawiam go serdecznie, Robert Kessling, pozdrawiam go serdecznie. Pozdrawiam e, te panie też, które tutaj sprzedają jakieś chusty. Pozdrawiam e, Gosie. pozdrawiam Alicetę, pozdrawiam trendowskich braci, Przemka Szczepaniuka, e, Skwarę. E, kto tam jeszcze do mnie pisał ostatnio? E, no, parę osób ostatnio pisało, Skwarę akurat nie pisał, trendosty też, nie? E, Toborków pozdrawiam też e, serdecznie. Tak. Ciekawe, czy ta pani świadczy też usługi na w masażu albo coś innego. Lizzy's Beers and Chairs. Ja szukam w zasadzie pocztówkowni, ale to, żeby w pocztówkownię znaleźć, to muszę chyba iść tutaj. Bo tutaj na głównej ulicy nic nie będzie. A muszę kupić pocztówki, żeby, jak powiedziałem, wysłać. Ale żeby ich coś zjeść, muszę mieć pocztówki, żeby sobie po prostu wszystko wysłać, wypisać na miejscu. I tak to będzie i troszkę chłodniej się zrobi tutaj, troszkę przyjemniej. No bo wchodzimy w cień, wchodzimy do miasta, na ulicę I tak to wygląda. Całkiem miły, sympatyczny, luźny, całkowicie podcast dzisiaj dla Was specjalnie. Dzięki. Więc widzicie, zachęcają, chyba widzę jakieś pocztówki. Ludzie zachęcają, zachęcają, zachęcają, a ja w zasadzie chcę kupić tylko jedną pocztówkę, znaczy jeden rodzaj. E, zaraz zobaczymy, czy jest, e, za dolara. Two for two. Ok, czyli szukamy tylko w sumie jednej, jednego rodzaju sztukoczki. Takiej dużej to ja nie chcę. Takiej dużej to ja nie chcę. Ja bym chciał z samolotem. Czy mamy z samolotem KLM-u? Nie mamy. To idziemy dalej. I tu jest kolejny sklepik, kolejny sklepik, kolejny sklepik, kolejny sklepik. Kolejny sklepik. A ja wszystko co chciałem kupić kupiłem sobie. Kupiłem sobie sam czyli prezent dla siebie. I tyle. I tyle. I wrócimy pewnie później. A teraz y, mamy Oranie School, czyli szkoła y, pomarańczowych, czyli dzieciaki i różne inne takie rzeczy.